Pod namiotem słowa. Julian Tuwim, Rozmyślania z tomu Sokrates Tańczący. Nie ma tam, mocią panie, lepszej rzeczy w świecie, jak, panie dobrodzieju, w wieczór chłodny, słodny, Piwka sobie ten tego troszkę, jak to wiecie, kiedy człowiek, psia krew, siedzi jak kołek samotny. Papierosika owszem, zapalić nie wadzi. Pociągnąć, panie, tego z kufelka czasami, pomarzyć, niby tego. Ojadi. Władzi. <śmiech> stare dzieje. Figle z pannicami, liścik panie kochany wydobyć z szufladki, różowiutki, caca nasz serduszko mięknie. Wśród kartek zapisanych zasuszone kwiatki, łezka panie łaskawy. Pięknie było, pięknie, a potem mocium panie tego znowu łezka i... Panie Dobrodzieju, niby znów i tego, i łza do kufla. Panie, chroń Matko Niebieska i płacze się, hasanku do rana samego.